w nadchodzący koniec świata, takiego jaki znamy, może się wydać zrozumiała dla ludzi żyjących w pierwszych dekadach XXI wieku. Gdy jednak spojrzymy w przeszłość, przekonamy się, że była ona od zawsze elementem psychologii zachodu. Jezus Chrystus, będący centralną postacią zachodniej religii, powiedział swoim uczniom, że koniec czasów jest bliski, zaś większość spośród tych, którzy akceptowali Jezusa, wierzyło, że kosmiczna katastrofa nastąpi za ich życia. Jezus działał jednak zgodnie ze starodawną żydowską tradycją, która upatrywała nadejścia Mesjasza, religijnego i politycznego przywódcy, który przywróciłby porządek na świecie i przy okazji uwolnił wybrańców spod władzy tego, który w owym czasie ich pokonał. Ponieważ Jezus nie uwolnił Żydów spod władzy Rzymian, choć wydawałoby się, że mógłby uwolnić samego siebie. Wydaje się, że Żydzi, którzy się go wyrzekli, osądzili go za pomocą własnej niewiary. W oczach Żydów i Rzymian chrześcijanie, którzy głosili nadejście sądu ostatecznego, byli raczej kimś w rodzaju miejskich wróżbitów, którzy mieszkają dziś w największych miastach, przesiadując na ulicach i dręcząc przechodniów, by ci żałowali za swoje grzechy. Po śmierci Jezusa, Żydzi nie zaprzestali oczekiwań na przyjście Mesjasza. Przesunęli tylko datę jego nadejścia, co zresztą uczynili później również chrześcijanie, gdy stało się dla nich jasne, że powtórne nadejście Chrystusa po jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu zostało opóźnione. Ostatnim znanym pretendentem do zostania Mesjaszem był turecki Żyd Sabatańzewi, który, zyskawszy wielu wyznawców, opuścił ich w 1666 roku, gdy został skazany na wbicie na pale przez sułtana Mehmeta IV. Jak ustalili później badacze eschatologii jest to dział traktujący o tak zwanych czasach ostatecznych wczesnochrześcijańscy teoretycy byli biegli w pisaniu książek i wyjaśnianiu dlaczego dzień sądu ostatecznego jeszcze nie nadszedł. Niemniej pomimo istnienia wszelkich dowodów wiara w nadejście końca wszystkich i tego tu wszystkiego wciąż pozostała silna. Na przykład w roku pańskim 156 naszej ery Frygijczyk imieniem Montanus nazwał sam siebie inkarnacją Ducha Świętego i mówił, że zgodnie z Ewangelią według świętego Jana ukaże rzeczy, które mają się stać, takie jak objawienie się Królestwa Chrystusa, który miał fizycznie przyjść z niebios na ziemię i przemienić Frygię w ziemię świętą. Co zrozumiałe, tysiące chrześcijan natychmiast przybyło do Frygii po to, by wspólnie oczekiwać na ponowne nadejście. Oczekiwane Królestwo nie pojawiło się jednak, osłabiając wiarę w to, że takie wydarzenie w ogóle kiedykolwiek nastąpi. Po historii z Montanusem miało miejsce jeszcze kilka takich fałszywych alarmów. Wszystkie skończone w podobny sposób. Jak na ironię, sam kościół katolicki wkrótce zaczął działać jak silny hamulec apokaliptycznego myślenia. Wkrótce, gdy chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Imperium Rzymskiego, z cesarzem Konstantynem na początku IV wieku, idea nadchodzącej apokalipsy stała się bardziej groźbą aniżeli obietnicą. Kościół był drugą najsilniejszą organizacją w całym imperium i mógł w każdej chwili utracić swoją wysoką pozycję, tylko dlatego, że nie nastąpił koniec świata. Jak ukazał w swojej pracy żyjący w III wieku teolog Orygenes, Kościół przesunął punkt ciężkości z Apokalipsy historycznej na Apokalipsę duchową i rozwinął eschatologię indywidualnej duszy. Ta idea trafiła do bardziej wykształconych i wyżej sytuowanych chrześcijan. Jednakże bardziej spektakularny motyw z Apokalipsą z życia wziętą pozostał częścią wyznawanego przez ogół społeczeństwa światopoglądu, o czym świadczy niezwykła popularność cyklu nowel apokaliptycznych powieści o czasach ostatecznych, opartych na wybranych fragmentach Apokalipsy Świętego Jana. Tytuły takie jak Zachwyt, Diabelski Traktat czy Znak Bestii, co prawda nie figurują na liście bestsellerów New York Timesa, jednak miliony czytelników wyznających chrześcijański fundamentalizm kupuje i czyta te książki z niemalże religijnym zapałem, strona po stronie, dochodząc do czasów ostatecznych. Tematem przewodnim powieści o czasach ostatecznych są losy tych, którzy odwrócili się od Pana i którzy stają przed perspektywą krwawej zemsty, która nadejdzie w ich ostatnich dniach. Brama do raju pisana jest niewielkiej grupce wiernych. Dla niewiernych zaś milenium jest najgorszym koszmarem. Jak pisze w swojej książce Pościg za tysiącleciem, historyk Normal Con wszystkie scenariusze milenijne posiadają pewne podstawowe idee. Zbawienie jest zbiorowe i dotyczy każdego, choć nie każdy zostanie uratowany. Wydarzy się na Ziemi, a nie gdzieś tam, kiedyś tam po śmierci. Nadejdzie już wkrótce i nastąpi niespodziewanie. Będzie ono całkowite i poskutkuje całkowitą przemianą życia, jakie znamy. I zostanie osiągnięte z pomocą nadnaturalnych mocy. Jak argumentuje Kon, w średniowieczu ludzie szaleli, oczekując milenium. Widząc zepsucie wewnątrz kościoła, lud upatrywał zbawienia w oczyszczającej apokalipsie. Doprowadziło to do takich wartych odnotowań wydarzeń jak powstanie około 1200 roku zakonu brać i sióstr wolnego ducha, grupy religijnej radykalnych chrześcijan, którzy z uwagi na nadchodzący koniec czasów wierzyli, że stali się wolni od grzechu i żyli zgodnie z bożymi przykazaniami. Chodząc od wsi do wsi przejmowali własności prywatne, to znaczy brali na własność wszystko, co tylko chcieli i oddawali się hedonistycznym przyjemnościom, takim jak wolna miłość i pijaństwo, zachowując się jak hipisi w wydaniu średniowiecznym. W mniejszym stopniu kierując się teologią, ta i inne milenijne sekty poszukiwały ucieczki od życiowej biedy, wyobrażając sobie nadchodzące z kosmosu odwrócenie które pozwoliłoby żyjącym w niższej warstwie społecznej stanąć na czele stołu i najpotężniejszym spośród nich zjadać najsmaczniejsze kąski. Motywacja dla wielu takich sekt nie jest trudna do określenia. Uciśnieni społecznie i ekonomicznie lekceważyli żyjących w dobrobycie mnichów i duchownych i, co zrozumiałe, chcieli wziąć coś dla siebie. A jeśli by taka apokalipsa mogła pomóc w osiągnięciu celu, to czemu by jej nie użyć? Ten aspekt milenaryzmu stanowił natchnienie dla wielu osób po dziś dzień, gdy zaś rewolucja francuska i rosyjska obeszły się bez nadnaturalnych mocy, wspólnych dla większości ruchów milenijnych, oby Obydwie przyjęły własne kryteria. Zburzenie Bastylii zapoczątkowało wiek rozumu. Dla bolszewików zaś wymordowanie rodziny Romanowów oznaczało początek dyktatury proletariatu. Spośród wszystkich współczesnych ruchów milenijnych najsilniejszym był hitlerowski narodowy socjalizm czczący trzecią Rzeszę, która miała przetrwać tysiąc lat. Dzięki Bogu przetrwała jedynie dwanaście. Podobnie jak czynił to Kościół, przywódcy tych świeckich apokalips wkrótce zaczęli naciskać na tych, którzy sądzili, że te wydarzenia nie były wystarczająco apokaliptyczne. Zaś we wszystkich trzech przypadkach dla wielu ludzi zapowiadane czasy ostateczne przyniosły nic innego jak tylko kolejny ucisk. Innym przykładem świeckiej wiary w milenium był rozgardiarz towarzyszący wybuchowi I wojny światowej wielu wierzyło wówczas, że wraz z końcem XIX wieku cywilizacja zachodu popadła w zepsucie poszukiwano wówczas wojny jako sposobu na oczyszczenie starego świata i przygotowanie się na nadejście nowego było tak do momentu, gdy wojenna rzeczywistość zniwelowała te oczekiwania a sama wojna zaczęła być postrzegana jako kolejny przykład czegoś co należało wyeliminować choć miałem na tyle dużo szczęścia by przegapić takie zdarzenia jak rewolucje we Francji i w Rosji i I wojnę światową, czas mojego życia przyprawiony był przynajmniej kilkoma milenijnymi oczekiwaniami. Z mediów w latach 60. dowiedziałem się o istnieniu Bractwa Wolnego Ducha w miejscowościach takich jak Grange Village czy Hyde ashbury Przestrzegano mnie również przed czymś, co nazywano erą wodnika, która miała nadejść bądź już nadeszła i wciąż się o tym mówi. Wiązano z tym ideę osławionego zaginionego kontynentu Atlantydy, o którym czytałem w książkach z dowcipami i czasopismach o tematyce fantazy, który miał się wynurzyć gdzieś koło roku 1969. Obydwa wydarzenia były zwiastunami nadchodzącej Złotej Ery, w której pokój poprowadzi planety, a miłość poruszy gwiazdy. Na początku lat 70. takie oczekiwania wygasły. Pojawiły się jednak ponownie w roku 1974, kiedy to pojawienie się komety Kochutek spowodowało ponowny wzrost zainteresowania apokaliptycznymi wierzeniami. Grupa chrześcijańska o nazwie Dzieci Boga, która niejako przy okazji propagowała rewolucyjne kochanie, rozwiązłość, rozprowadzała ulotki ogłaszające Dzień Ostateczny, który miał nadejść w styczniu tego roku. A które to ulotki ja i moi przyjaciele czytaliśmy z zainteresowaniem? Jak można było przewidzieć, kometa Kochutek sama rozwiała wszelkie nadzieje na apokalipsę. W tym samym roku John Gribin i Stephen Plegman opublikowali książkę The Jupiter Effect. Bestseller wieszczący niszczycielskie rezultaty trzęsienia Ziemi, zalania itd. Niezwykłego ustawienia planet po jednej stronie Słońca. Gdy doszło do tego ustawienia i nic się nie stało, napisali drugą książkę, zatytułowaną The Jupiter Effect Reconsidered, wyjaśniając w niej, co poszło nie tak. Co zrozumiałe, sequel nie sprzedał się już tak dobrze. Były również inne, milenijne daty. Czy pamiętasz może zaćmienie Słońca z 1999 roku i pluskwę milenijną z 2000 roku? Najbardziej jednak znaczącą datą końca świata, jaką dotąd przeżyłem, był z pewnością rok 1987, rok harmonicznej konwergencji, innego niezwykłego ustawienia planet, która postrzegana była jako zaczątek do najbardziej wyczekiwanego zdarzenia milenijnego ostatnich lat, jakim jest rok 2012. Tym, co nie wiedzą, wyjaśniam, iż zwolennicy roku 2012 argumentują, że kalendarz majów w połączeniu z permutacjami I Ching przewiduje ogromne zmiany, które nastąpią w tym roku i że, jak to nazwał jeden z popierających, nastąpi osobliwość, czyli wydarzenie o bezprecedensowym charakterze ontologicznym oraz że całkowicie zmieni ono życie takie, jakie znamy. Przywołując ponownie konowskie kryteria wiary milenijnej, wszystko co słyszałem na temat roku 2012 idealnie wypełnia te kryteria. Źródłami wiedzy na temat nadchodzącego wydarzenia były książka Jose Arguellesa, The Mayan Factor, Czynnik Majów i później również publikacje Terence McKenna, opisujące jego teorię o fali czasu w The Ark Revival i innych książkach. Czytałem Argelesa. nie zrobił jednak na mnie większego wrażenia, a gdy opublikowano jego następną książkę, Surfers of the Tsubuya, wydała mi się ona po prostu wybornie durna. Nie porwało mnie również jego ewidentne przyjęcie roli awatara. Wydaje się zresztą, że innym zwolennikom roku 2012 przychodziło to z łatwością. Stwierdziłem jednak, że jego poprzednia książka, The Transformative Vision, stanowi całkiem pożyteczne badanie filozofii kulturowej. Uznałem McKenna za bardziej interesującego i lepszego autora, wciąż jednak nie byłem zwolennikiem idei. Słyszałem mowę McKenna i bez wątpienia mogę stwierdzić, że pocałował on kamień elokwencji, jednak po 90 minutach opuściłem wykład nie bardziej przekonany niż gdy się na nim pojawiłem. Fakt, iż dużo miejsca poświęcił liberalnej pobłażliwości wobec leków halucynogennych spowodował również, że jego powagę poddałem wątpliwość. Miałem już za sobą doświadczenia z psychodelikami i choć niektóre były interesujące, większość wydawała się niczym więcej jak tylko zabawą. Dużo już napisano o roku 2012, wskazując mocne i słabe punkty interpretacji Argelesa i McKenna. Nie mam zamiaru ich tutaj przytaczać. Dziwność tych pomysłów bynajmniej nie odrzuciła mnie. W czasie, gdy się z nimi zapoznawałem, czytałem publikacje Rudolfa Steinera, który miał swoje własne proroctwa dotyczące trzeciego tysiąclecia, które, mówiąc szczerze, były raczej niejasne. Spędziłem również kilka lat nad pracą Gojewa. Dziwne idee nie stanowiły więc zagrożenia. Tym, co mnie niepokoiło i niepokoi do dziś dnia, jest coś, co nazywam gestem apokaliptycznym. Pragnienie zerwania raz na zawsze i w ogóle z obecnymi warunkami życia wydaje się przynajmniej dla mnie tkwić w naszej psychice i być formą historycznej lub ewolucyjnej niecierpliwości. Mogą być za to odpowiedzialne uwarunkowania społeczne, polityczne lub kulturowe. W gruncie rzeczy jest to jednak reakcja taka sama jak przy utracie cierpliwości wywołanej czymś irytującym, sprawą doczesną i w akcie frustracji wyrzuceniem tego za drzwi w celu stworzenia sobie czystego początku. Podczas gdy w naszym osobistym życiu może to skutkować niczym więcej jak tylko ciągiem fałszywych początków i brakiem wytrzymałości, na większą społeczną i polityczną skalę może to oznaczać coś dużo bardziej poważnego. W esejach takich jak Destruktywny charakter, Krytyka przemocy i Część teologiczno-polityczna niemiecko-żydowski myśliciel kulturalny Walter Benjamin, który połączył idiosynkratyczny marksizm z równie ekscentrycznym pojmowaniem kabały, opowiadał się za potrzebą apokaliptycznego zniszczenia w celu przyciągnięcia ery mesjanistycznej. Obojętnie, czy byłaby to klasyczna wojna, czy też gniew Boga, Benjamin wierzył w potrzebę wystąpienia pewnego ostatecznego wydarzenia, które mogłoby z powrotem przemienić upadły świat w raj. Przemoc boskiej interwencji i nagła przemiana eschatologiczna formowały wyobrażenia Benjamina o historii, którą widział jako pojedynczą katastrofę, która pomoże utrzymać wrak na wraku. Ten głód jakiegoś decydującego działania, mającego uprzątnąć resztki post psariańskiego, to znaczy po wygnaniu z Edenu, świata określiło również kształt życia prywatnego Benjamina. Zaś w roku 1940, próbując uciec przed nazistami, Benjamin popełnił samobójstwo czyniąc samemu sobie apokaliptyczną przemoc, której przez tak długi czas upatrywał. Wspominając o Benjaminie, bynajmniej nie sugeruję, jakoby wierzący w rok 2012 usprawiedliwiali przemoc. Mówię przez to, że wyczekiwanie na osobliwość powiązaną z rokiem 2012 stanowi manifestację czegoś, co można by nazwać jungowskim archetypem, archetypem apokalipsy. I choć przemoc może nie być częścią proroctwa, z łatwością może się ona stać częścią zawodu, gdy apokalipsa nie nastąpi i w wyniku tego pojawi się niezadowolenie. Sugeruje nam to najnowsza historia. Lato miłości z roku 1967, który nie był aż tak wspaniały jak się spodziewano. Szybko przemieniło się w rok ludzi walczących na ulicy w 1968, gdy szczelina pokoleniowa obiecała zorganizować coś na kształt rewolucji, i głosiła niebezpieczne hasła jak Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania, stanowisz część problemu Promujące uproszczony scenariusz my lub oni W roku 1969 nadzieje związane z erą wodnika Zostały częściowo stłumione przez straszliwe morderstwa Charlesa Mansona I katastrofalny w skutkach koncert The Rolling Stones w Altamont Gdzie anioły piekła zabiły jednego człowieka I sterroryzowały setki innych ludzi W tym również samych Stonesów Nadmierne nadzieje mogą często prowadzić do bardzo głębokich depresji, a w popularnym znaczeniu mikrokosmicznym w ciągu kilku lat pokoju i miłości bez zastrzeżeń czynionej przez pokolenie kwiatów mogą się przemienić w pankowski brak przyszłości. Cynizm, znużenie i pesymizm często wywołują kaca wywołanego upojeniem zbyt wygórowanymi oczekiwaniami. Nikt nie odrzuca ideałów z większą żywością niż zraniony romantyk. I znów wspominając o tym, nie twierdzę, że wiele kryzysów, które doprowadziły niektórych do roku 2012 jako rozwiązania, nie jest prawdziwych. Oczywiście są. Znamy je wszyscy. Dla mnie zaś byłoby niestosowne usuwać je z listy. Wyczekiwanie na apokalipsę lub osobliwość jest jednak tylko jedną odpowiedzią na kryzysy. Istnieją również inne odpowiedzi. Radykalna zmiana natury rzeczy jest zaś jedyną możliwością. Filozof Jim Gebser, który bardzo przekonująco uargumentował, że przeżywamy właśnie tak zwane załamanie naszej struktury świadomości, również widział znaczące zmiany w naszym horyzoncie historycznym. Gepser nie ograniczał się jednak do jakiegoś ostatecznego terminu i nie oczekiwał na złotą epokę. Świat nie stanie się dużo lepszy, co najwyżej trochę inny i być może w pewnym stopniu bardziej doceniający rzeczy, które są naprawdę ważne. Pisał Gebser. Tym, którzy spodziewają się niespotykanej alteracji warunków życia, może się to wydać cokolwiek nieciekawe. Dla mnie jest to aż nadto zbyt wielki cel do wypracowania i jeśli tylko garstka ludzi zacznie bardziej doceniać rzeczy naprawdę ważne, wówczas siła życiowa, ewolucja czy jakkolwiek inaczej to nazwiesz, ukończy swoją pracę. W swojej książce Study of History – Badania nad historią, w rozdziale poświęconym wzrostom i upadkom cywilizacji, historyk Arnold Toynbee stwierdza, że istnieją dwie stereotypowe odpowiedzi na to, co on nazywa czasem niepokoju, czyli kryzysowymi punktami, które tworzą lub niszczą cywilizację. Jedna odpowiedź jest archaiczna i polega na dążeniu do powrotu do pewnego wcześniejszego okresu szczęścia lub złotej ery. Druga reakcja jest futurystyczna jest nią dążenie do przyspieszenia czasu i znalezienia się w przyszłości. Myślę, że obydwie propozycje są obecnie pojmowane w sposób oczywisty. Wiara, że łaska ocalająca może przyjść do autochtonicznych, niezachodnich ludzi, niedotkniętych przez grzechy współczesności, stanowi część bardzo popularnego archaicznego ożywienia. Podobnie modny jest trans lub posthumanizm, który upatruje ocalenia w pewnej formie teologicznego małżeństwa pomiędzy człowiekiem a komputerem. W naszych czasach niepokoju wydaje się to wystarczająco zrozumiałe. Toynbee wierzył również w coś, co można nazwać Goldlikowską teorią historii i jest to moim zdaniem bardzo sensowne. Jeśli stanięcie twarzą w twarz z wyzwaniem to zbyt wiele, cywilizacja upada, twierdził Toynbee. Jeśli wyzwanie nie jest wystarczająco duże, wówczas cywilizacja przechodzi przez nie ze zbyt wielką łatwością. Staje się dekadencka i również upada. Jeśli jednak wyzwanie jest właściwe, niezbyt duże i niezbyt małe, zmusza to cywilizację do dokonania dostatecznego wysiłku służącego twórczemu rozwojowi. Przykre jest to, że większość cywilizacji, które badał Toynbee, upadła lub stała się słaba. Nasz wyrok ma dopiero nadejść, a jak wszyscy wiedzą, nie ma żadnych gwarancji. Chciałbym się jednak o coś założyć. Zostało jeszcze kilka lat i oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. Jestem jednak skłonny założyć się, że przy dobrych wiatrach rok 2013 pokaże nam, że wszystko zrobiliśmy dobrze. Jeśli nic się nie wydarzy, próba sprostania naszym wyzwaniom da nam coś do roboty, gdy apokalipsa nie nadejdzie. Gary Lachman. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios. Skąd się wzięła data 21 grudnia 2012 roku? W pewnym sensie datę tę zafundowali nam Majowie. Jak wiadomo, byli oni mistrzami astronomii. Dzięki nim mamy m.in. dwudziestkowy system liczbowy, liczbę zero, umiemy przewidywać zaćmienia Księżyca oraz potrafimy mierzyć czas obrotu Księżyca wokół Ziemi. Majowie posiadali dwa kalendarze. Pierwszy kalendarz rytualny zwany Zolkin oraz drugi zwany Hub, w którym czas był mierzony według Roku Słonecznego. Solkin był podzielony na dwie części. Każdy dzień miał przypisaną liczbę, od 1 do 13 oraz jeden z 20 symboli. Jak można zauważyć, trzynastki kończyły się szybciej niż dwudziestki i w kolejnym cyklu temu samemu dniu był przypisany inny symbol. Niemożliwa więc była powtórka kombinacji. W tym kalendarzu rok trwał 260 dni. Po tym czasie wszystko się powtarzało. Dni miesiąca podawano od 1 do 19. Drugi z kalendarzy, posługujący się rokiem słonecznym, czyli HAP, to kalendarz świecki, zależny od pór roku, prac polowych oraz świąt. Kalendarz ten liczył sobie 365 dni i podzielony był na 18 miesięcy, po 20 dni każdy. Pozostałe 5 dni, które nie miały określonej funkcji, uznawano za dni pechowe, w jakich nie należy podejmować żadnych istotnych decyzji ani dokonywać transakcji. Oba kalendarze funkcjonowały jednocześnie. Jeden cykl trwał 52 lata, po czym następowało liczenie od nowa. Oprócz systemu dwóch kalendarzy Zolkin Hub, Majowie stosowali także tzw. długą rachubę, gdzie każdy dzień oznaczano liczbą dni, jaka upłynęła od pewnej daty zerowej, zapisaną w pozycyjnym systemie dwudziestkowym. Omówienie całej kwestii długiej rachuby prawdopodobnie przekroczyłoby dozwolony czas antenowy, Proponuję więc przejść w tym miejscu do kwestii daty 21 grudnia 2012 roku. Część wyznawców teorii spiskowych właśnie tę datę uznaje za dzień, w którym nastąpi koniec świata. Ponieważ data ta odpowiada dacie 13 000 AH i 3 Kankin, podanej zgodnie z systemem długiej rachuby. To właśnie według długiej rachuby 21 grudnia 2012 roku nastąpi koniec świata. Datę 21 grudnia 2012 roku łączy się również niekiedy z permutacjami Itching, co ma oznaczać ogromne zmiany, które nastąpią w tym roku, oraz że nastąpi tak zwana osobliwość, czyli zdarzenie o bezprecedensowym charakterze ontologicznym, które całkowicie zmieni życie na świecie. W zasadzie wypełnia to w całości kryteria wiary milenijnej, opracowane przez historyka Normana Kona. Koniec, pytanie tylko czego? Koniec świata? Koniec cywilizacji? A może jakaś przemiana mentalna czy duchowa? Problem polega na tym, że w tym miejscu po prostu kończy się kalendarz majów. Czas oczywiście będzie biegł dalej, lecz to, co się zachowało, kończy się właśnie tą datą. Według wierzeń majów to rzeczywiście jest koniec. Koniec pewnej epoki. Według nich świat jest nieskończonym cyklem powstawania i upadania systemów światowych. Obecnie żyjemy w tak zwanym piątym słońcu, czyli takim piątym świecie. Cztery poprzednie zakończyły się kataklizmami. A więc wraz z końcem piątego świata nie nastąpi koniec świata jako takiego, ale koniec pewnej epoki. Potomkowie twórców kalendarza, który ma skończyć się 21 grudnia 2012 roku mówią, że szał związany z nadciągającym rzekomo Armagedonem nie jest winą ich przodków i ma swe źródła na zachodzie. Często informacyjnemu zamieszaniu towarzyszy dezinformacja ze strony zwolenników teorii spiskowych mówiących, że Majowie dysponowali sekretną wiedzą pozwalającą im w bliżej nieokreślony sposób spoglądać w przyszłość. Tymczasem archeolodzy i astronomowie uspokajają nastroje mówiąc, że sprawa wygląda inaczej aniżeli przedstawiają to pesymiści twierdzący, że Ziemi zostało tylko kilka miesięcy istnienia. Wobec tego, że nieuchronnie zmierzamy do 21 grudnia roku 2012 należy zadać sobie pytanie skąd tak naprawdę wywodzi się ta koncepcja i czy rzeczywiście data ta ma jakiekolwiek znaczenie. Potomek Majów, Apolinacio Chile Pistun zmęczony jest ciągłymi pytaniami o kalendarz Majów, który ma się rzekomo skończyć 21 grudnia 2012 roku. W końcu nie będzie to przecież koniec świata. Zresztą, kto wie... W ubiegłym roku odwiedziłem Anglię i wróciłem wyczerpany ciągłymi pytaniami. Mówi Peishtun, członek Rady Starszych, zaprzeczając, że za niedługo czeka nas koniec świata. Sytuacji nie polepszają strony internetowe, gdzie dowiedzieć się możemy o całej gamie zwiastunów, mających świadczyć o zbliżającej się apokalipsie, jak też o tym, jak wyglądać ma koniec świata. Ostatnio temat ten zainteresował również filmowców. Anne Martin z Cornell University, która prowadzi stronę internetową Esken Astronomer, Zapytaj astronoma Mówi, że niektórzy ludzie wydają się być tym przerażeni Zakrawa na paranoję, gdy otrzymujemy listy od czwartoklasistów Którzy mówią, że są zbyt młodzi, aby umierać Jedna z matek, która skontaktowała się z nami Obawiała się, że wskutek apokalipsy nie zobaczy, jak dorastają jej dzieci Gwatemalczyk Pisztun zauważa poprawnie Że teorie o dniu ostatecznym nie wyrastają wcale z mitologii Majów Ale mają swe korzenie na zachodzie Zgadza się z nim większość archeologów i astronomów. Zaś jedyną rzeczą, która może spaść na Ziemię w 2012 roku jest deszcz teorii mających swe źródła w New Age, amatorskiej astronomii, internetowych plotkach oraz programach telewizyjnych, które mieszając przepowiednie Nostradamusa z dziedzictwem Majów pytają, czy w realnym roku zegar kosmiczny rzeczywiście zatrzyma się na dobre. Podobnie do dzisiejszych scenariuszy Zagłady wyglądały m.in. zwana harmonijna konwergencja z 1987 roku, efekt czy teorie o planecie X. Harmonijna konwergencja to nazwa, jaką zwolennicy filozofii New Age nadali wydarzeniom astronomicznym z 16 na 17 sierpnia 1987 roku. Unikalny układ planet w połączeniu z tradycjami astronomicznymi i ezoterycznymi oznaczać miał wielki skok energetyczny dla ludzkości. Z kolei w 1974 roku w swojej książce pod tytułem The Jupiter Effect John Gribbin i Stephen Plagman twierdzili, że układ planet z dnia 10 marca 1984 roku może spowodować liczne katastrofy, które ostatecznie oczywiście nie miały miejsca. Według kolejnej książki tych autorów przewidywane katastrofy miały mieć miejsce w 1980 roku, a dowodem na to miała być m.in. erupcja Góry Świętej Heleny. W 1999 roku dr Grybin przyznał jednak, że żałuje udzielania wsparcia tym teoriom. Trzecia z teorii, często łączona z rokiem 2012, odnosi się do mitycznej planety X, jednak nie do teoretycznego ciała niebieskiego, które według naukowców może przemierzać obrzeża Układu Słonecznego, ale z planetą Nibiru, znaną Sumerą, której przejście w pobliżu Ziemi oznacza okres gwałtownych katastrof. Ziarna prawda co ciekawe, teorie o roku 2012 mają pewne potwierdzenie w znaleziskach archeologicznych. W 1960 roku, podczas budowy autostrady w południowej części Meksyku, odnaleziono kamienną tablicę, której część niestety zaginęła. Znamienne jest jednak, że jej pozostałe części mówią nam o odpowiedniku roku 2012. Inskrypcja opisuje coś, co ma wydarzyć się pod tą datą i związane jest z Bolognogte tajemniczym Bogiem Majów, łączonym zarówno z wojną, jak i stworzeniem. Niestety erozja i pęknięcia w kamieniu sprawiają, że końcówka zdania jest niemalże nieczytelna. Archeolog Guillermo Bernal z Narodowego Meksykańskiego Uniwersytetu Autonomicznego mówi, że ostatnie słowa brzmią – zejdzie on z nieba. Wygląda to nieco dziwnie. Jednakże Bernal przyznaje, że w innych pismach pozostawionych przez Majów odnajdujemy daty wykraczające daleko poza 2012 rok. Przykładem może być na przykład odniesienie do 4772 roku. Majowie mieli jednak znacznie większe problemy aniżeli wyczekiwanie końca świata. Jeśli udamy się do grup, które kontynuują tradycję Majów i zapytamy, co stanie się w 2012 roku, nie będą wiedzieli o co chodzi, mówi Jose Huchim, archeolog z Jukatanu zajmujący się kulturą Majów. Nie uwierzą, jeśli powie się im, że nastąpi koniec świata. Istnieją poważniejsze obawy związane na przykład z deszczem. Astronomiczny talent. Majowie, których cywilizacja osiągnęła szczyt od IV do X wieku, mieli szczególny talent do astronomii. Ich kalendarz rozpoczyna się w roku 3114 przed naszą erą, wyznaczając trwające mniej więcej 394 lata okresy zwane Baktunami. Dla majów szczególne znaczenie miała liczba 13 a trzynasty baktun kończy się właśnie 21 grudnia 2012 roku. To specjalna rocznica aktu stworzenia, mówi David Stewart, specjalista od pisma Majów z University of Texas. Majowie nigdy nie mówili o końcu świata. Nie twierdzili też, że koniecznie nadciągnie coś złego. Wyznaczyli oni jednak tę przyszłą rocznicę. Bernal sugeruje z kolei, że apokalipsa to bardzo zachodni i chrześcijański koncept, który przeniesiono na Majów być może z tej racji, że zachodnie mity uległy wyczerpaniu. A co z kosmicznymi układami? Jeśli w grę wchodziłaby sama mitologia, prawdopodobnie można byłoby zapomnieć o panice związanej z Dniem Ostatecznym. Niektórzy idą jednak znacznie dalej, twierdząc, że Majowie znali kolejny sekret Ziemi. Jej oś jest niestabilna. Ponadto raz na 25800 lat Słońce znajduje się w jednej linii z centrum Drogi Mlecznej w czasie zimowego przesilenia i to samo ma się wydarzyć 21 grudnia 2012 roku. Czy to kolejny dziwny zbieg okoliczności? Pytanie, które chciałbym tu zadać brzmi... No i co z tego? Mówi Phil Plait, astronom, dodając, że do zjawiska tego nie dojdzie dokładnie w 2012 roku, zaś oddziaływanie odległych gwiazd nie będzie miało żadnego wpływu na Ziemię. Niektórzy rzeczywiście stają na głowie, aby odnaleźć w astronomii cokolwiek, co łączyłoby się z 2012 rokiem. Dodaje Phil Plait. Czas transformacji... Pisarz John Major Jenkins mówi jednak, że po 20 latach badań ruin pozostawionych przez Majów doszedł on do wniosku, że zdawali oni sobie sprawę z faktu zachodzenia pewnych zjawisk astronomicznych i nadawali im wielkie znaczenie. Jeśli chcemy dowiedzieć się jak Majowie odnosili się do tej sprawy, możemy powiedzieć, że większość z nich widziała rok 2012 jako koniec wszelkich cykli. Czas transformacji i odnowy, mówi Jenkins. Mimo to wraz z rozwojem internetu nieszczęsna data robiła coraz coraz bardziej zawrotną karierę, sprawiając, że wielu ludzi zaczęło obawiać się katastrof, o których mają nawet nigdy się nie śniło. Lawrence Joseph twierdzi, że szczyt aktywności słonecznej może zniszczyć sieć elektryczną w północnej Ameryce, zaś naprawa szkód potrwa wiele lat. Skutkiem tego będzie także głód, brak wody i ogólnocywilizacyjny zastój. Choć podobne szczyty słonecznej aktywności mają miejsce co około 11 lat, według Josepha istnieją dowody na to, że to co wydarzy się w 2012 roku będzie miało jednak przełomowe znaczenie. Próbując wpłynąć na rząd w kwestii ochrony sieci elektrycznej, Josef zachęca czytelników, aby wykorzystali doświadczenia roku 2012 jako ćwiczenie związane z tym, w jaki sposób zmienić styl życia ze zdrowego i modnego na inny. Co ze zmianą biegunów? Wyemitowany przez kanał History Channel program dokumentalny pod tytułem Decoding the Past Doomsday 2012 End of Days Mówi, że w czasie galaktycznych koniunkcji czy magnetycznych zawirowań dojść może w jakiś sposób do zmiany biegunów W ciągu kilku dni albo nawet godzin zmianie ulec może cały płaszcz ziemski zmieniając pozycję biegunów i powodując katastrofę na skalę globalną Mówi narrator Wstrząsy ogarną wszystkie kontynenty zaś fale tsunami zaleją przybrzeżne miasta będzie to katastrofa na skalę planetarną. Jednakże idea ta nie jest wcale nowa, bowiem ma swe korzenie w teoriach XIX-wiecznego francuskiego duszpasterza i archeologa Charlesa Etienne de Barbaro, który badał starożytne teksty Majów i Azteków. Naukowcy uspokajają jednak, że bieguny zmieniają swe położenie o jeden stopień na każdy milion lat i nie zanosi się na to, aby w 2012 roku miała zajść gwałtowna zmiana. Barborough udowodnił jednak co innego. Okazuje się bowiem, że Zachód od co najmniej wieku stara się przypiąć do Majów scenariusze Zagłady. Zafascynowani starożytną kulturą adwokaci Zagłady nie zwracają jednak uwagi na całkiem współczesne zagrożenia. Nikt zdaje się nie zauważać, że ostatnim razem, gdy spodziewaliśmy się końca świata, nic się nie wydarzyło, komentuje Martin. Tłumaczenie i opracowanie Infra. Źródło Martin Stevenson, AP. Prawda o planecie X Należy to powiedzieć stanowczo i wyraźnie. Nancy lider Mark Hazelwood i reszta tych ludzi od planety X, zwanych dalej PXP, są w całkowitym błędzie. Żadna olbrzymia planeta nie zniszczy Ziemi ani w 2012 roku, ani kiedykolwiek indziej. Pomyślałem, że mogę pomóc, jeśli streszczę kilka argumentów, by obalić tę pseudonaukową głupotę. Za chwilę przedstawię główne punkty przeciwko argumentom PXP. Zapraszam, aby z nich korzystać, aby samemu poczuć się lepiej lub to wykorzystania przeciwko komuś, kto kontempluje ciemną stronę mocy. Starożytne teksty nie rozprawiają o istnieniu dziesiątej planety. Zakaria Sitchin opiera całą swoją teorię o dziesiątej planecie na podstawie starożytnych tekstów, w tym pism sumeryjskich oraz biblijnych. Jednak znany on jest ze złego interpretowania tekstów sumeryjskich. Jego główne twierdzenie opiera się na pieczęci, która rzekomo przedstawia schemat, który wygląda jak układ słoneczny ze Słońcem pośrodku. Wydawać by się mogło, że dookoła niego jest 11 planet plus Słońce. Według niego sumerowie liczyli Słońce i Księżyc jako planety, więc twierdzi, że ta jedna, dodatkowa planeta musi być jakąś nieznaną planetą. Twierdzi również, że to kosmici przekazywali informacje na ten temat starożytnym Sumerom. Są jednak dwa poważne problemy z tym twierdzeniem. W zasadzie to trzy, jeśli liczyć odwiedziny kosmitów. Ale pomijając nawet to ostatnie, pozostają nam jeszcze wspomniane dwa. Sitchin twierdzi, że na schemacie pokazane są Uran, Neptun i Pluton. Oczywiście sumerowie nie mieli teleskopów, więc łatwo dojść do tego, że to przybysze z innej planety opowiedzieli im o istnieniu tych planet. Ale jeśli kosmici opowiedzieli im o nich, to czemu nie wspomnieli słowem chociażby o księżycach Jowisza czy pierścieniach Saturna? Pieczęć nie pokazuje nic z tych rzeczy. Po drugie sumerowie uważali, że księżyc i słońce to również planety, podczas gdy w rzeczywistości nimi nie są. Oczywiście każdy kosmita powinien o tym wiedzieć i poinformować o tym starożytnych. Cichin dowolnie wybierał sobie rzeczy za zdjęcia, które pasują do jego argumentów, zupełnie ignorując te rzeczy, które jednocześnie jego argumenty obalają. To nie jest nauka. To jest fantastyka. Gorzej, cała interpretacja pieczęci od samego początku była zła. Sumerowie mieli jednoznaczny symbol słońca, okrąg z czterema trójkątami dookoła niego symbolizujące promienie. To na pewno nie jest ten symbol z pieczęci, więc nawet podstawowe założenie Sicina było błędne. Wniosek, pomysły Sicina są błędne i nie ma powodu, żeby chociażby zaczynać rozmowę na temat dziesiątej planety, która kiedyś należała do naszego układu słonecznego. Nie ma żadnego astronomicznego dowodu na istnienie nieznanej, potężnej planety w naszym Układzie Słonecznym. Według mnie jest to największy problem z mitem o planecie X. Proste pytanie, gdzie ona jest? Nie widzimy jej ani nie odczuwamy żadnego efektu jej grawitacji. Spójrzcie na Jowisza. Dosłownie. Jest 10 razy większy od Ziemi i odległy od nas o około 750 milionów kilometrów. Jest łatwo zauważalny gołym okiem i w zasadzie jest czwartym lub piątym największym obiektem na naszym nocnym niebie. Zaraz po Słońcu, Księżycu i Wenus oraz prawdopodobnie zaraz po Marsie. Jeśli planeta X miałaby być u nas za mniej więcej dekadę, nie powinna być dalej niż miliard kilometrów od Ziemi. Nawet z takiej odległości powinna być widoczna. Jeśli nie gołym okiem, to przez teleskopy. Pamiętajmy, że malutki Pluton jest odległy od nas o 5 miliardów kilometrów a może być z łatwością wyśledzony przez dzisiejsze teleskopy. Po prostu nie ma żadnej możliwości, żeby wielka planeta tak blisko Ziemi umknęła uwadze astronomów, nawet amatorom, którzy nie mieliby powodu, żeby ukrywać jej istnienie przez tyle lat. Poza tym gigantyczna planeta musi posiadać gigantyczną grawitację. Neptun został odkryty ze względu na jego grawitacyjne efekty na Saturna i Uran. Planeta X, jeśli byłaby w pobliżu, również musiałaby zadziałać na te planety a efekt ten z łatwością byśmy wyśledzili. A tak nie jest. Niektórzy z PXP twierdzą, że orbity zewnętrznych planet naszego układu rzeczywiście na coś reagują. Ale ludzie ci opierają się na bardzo starych danych. W rzeczywistości wszystkie planety są tam, gdzie powinny być. Wielu PXP mówi o opublikowanych danych naukowych, które sugerują jakieś perturbacje w orbitach komet. Przeczytałem te dane i wiem, że są ciekawe, ale mało prawdopodobne. To są bardziej spekulacje aniżeli twarde dowody. Jak zwykle wskazując na naukowe dowody, PXP myślą, że wspierają swoją pozycję, a tak naprawdę dają nam do rąk dowody przeciwko nim. Następnym ulubionym dowodem Marka Hazelwooda jest to, że NASA znalazła dziesiątą planetę w 1983 roku i nawet to ogłosiła. Jest to totalne kłamstwo. Oto co naprawdę się zdarzyło. Satelita namierzył kilka obiektów, które uznane zostały za niezidentyfikowane. Podczas konferencji prasowej astronomowie podali listę potencjalnych wyjaśnień, włączając w to dziesiątą planetę. Oczywiście nagłówki w Washington Post trąbiły tylko o tym. Ale na nasze szczęście nauka nie opiera się na nagłówkach gazet. Pewnym jest, że późniejsze obserwacje wyjaśniły, że większość z obiektów to odległe galaktyki, a jednym z nich był nawet gigantyczny obłok gazu. Żadnej planety. Oczywiście Hazelwood i jego kompanii twierdzą, że NASA specjalnie zatuszowała sprawę odnalezienia dziesiątej planety. Jest to bardzo głupie stwierdzenie. Była to konferencja zwołana przez NASA. To po pierwsze. Jeśli byliby tak bardzo kompetentną i supersekretną organizacją, za jaką uważają ją Hazelwood, nie zwołaliby konferencji po takim odkryciu. Nawet jeśli NASA składałaby się ze średnio kompetentnych biurokratów. A już w ogóle astronomowie zaangażowani w odkrycie nie mieliby prawa do przekazywania żadnych sekretnych danych. PXP chcą, żeby z jednej strony NASA była na tyle zorganizowana, że mogła zmienić artykuły w gazetach, strony internetowe i katalogi astronomiczne i inne temu podobne rzeczy, a z drugiej strony na tyle zidiociała i niedołężna, że nie potrafiłaby uciszyć dwóch astronomów i reportera. Bzdura. Wniosek. Nie ma żadnego fizycznego oddziaływania planety X i nigdy takowego nie było. Słońce nie zachowuje się w żaden sposób nienormalnie. PXP uwielbiają krzyczeć za każdym razem, kiedy na słońcu zauważą erupcję, czy to flara słoneczna, czy wybuch koronalny, w skrócie CME z angielskiego Coronal Mass Ejection. Twierdzą, że jedenastoletni cykl solarny zakończył się 3 lata temu i w chwili obecnej na Słońcu powinien być spokój. Zatem każda erupcja jest dowodem na to, że to planeta X oddziałowuje w ten sposób na Słońce. Twierdzenie o cyklu solarnym jest błędne. Rzeczywiście cykl ten zakończył się w 2000 roku, ale nie kończy się on nagle i tak nie zaczyna. Rośnie i opada powoli, przez lata. W rzeczywistości każdy szczyt cyklu ma dwa międzyszczyty. Aktywność słoneczna wzrasta, potem opada, żeby znowu po roku lub później wzrosnąć. W tej chwili kończy się drugi szczyt i jak widać, oczekiwaliśmy pewnych wydarzeń na Słońcu. Rozmawiałem z paroma astronautami i powiedzieli mi, że Flary, jak i podczas drugiego szczytu zawsze były bardziej agresywne niż podczas pierwszego. PXP negują historię Słońca i chcą, abyś myślał o tym, co się teraz dzieje. Robiąc to, wydaje nam się, że rzeczywiście dzieje się coś groźnego, podczas gdy wszystko, co się dzieje, było przez astronomów oczekiwane. Wniosek: Słońce zachowuje się normalnie, a jego zachowanie nie potwierdza istnienia planety X. Nie ma więcej trzęsień Ziemi niż zazwyczaj. To twierdzenie jest podobne do tego o Słońcu. PXP mówią, że jest o wiele więcej trzęsień Ziemi, co jest efektem bliskości planety X. Za każdym razem, kiedy jakiś zakątek Ziemi jest nawiedzany przez duże trzęsienie Ziemi, PXP mówią, że to za sprawą planety X. Tak nie jest. Jeśli planeta X jest w pobliżu, można by było zauważyć wzrost większych trzęsień Ziemi, a rok 2002 byłby epicentrum. Ale niespodzianka. Nie jest. W rzeczywistości w 2002 roku średnia jest nawet poniżej liczby większych trzęsień Ziemi. Liczba wzrasta z czasem, ale to nie znaczy, że jest więcej trzęsień Ziemi. To znaczy, że jesteśmy coraz lepsi w ich wykrywaniu. Instrumenty stają się bardziej czułe. Więcej trzęsień Ziemi jest wykrywanych. Wzrost jest głównie w ilości małych trzęsień, które były trudniejsze do wykrycia. Wniosek? Nie ma więcej trzęsień Ziemi niż zazwyczaj, więc trzęsienia nie mogą być poparciem dla istnienia planety X. Ostatnio pogoda zwariowała. Jeszcze inne wielkie twierdzenie, że ostatnimi czasy pogoda jest co najmniej dziwna i niespotykana. Tornada, susze, wichury i tym podobne. Tak jak trzęsienia ziemi i flary na słońcu, za każdym razem gdy pada, musi to być wina oddziaływania planety X. Po pierwsze, niespodzianka. Pogoda wcale nie jest dziwna. Zbliża się El Niño, który jest wzorem pogodowym, w jaki sposób pogoda może zakłócać klimat na całym świecie. Ponadto, każdego roku rozpoczyna się wiosna, okres, w którym tornada nie są takie rzadkie. Widząc tornada w Teksasie albo Oklahoma, mieszkańcy nie tylko nie są zaskoczeni. Oni tego oczekują. Oczywiście niektóre rekordy zostały pobite w tym roku, ale rekordy te są bite co roku. To jest ta sama zła logika jak w przypadku trzęsień ziemi. Obie są tak samo nieprawdziwe. A nawet jeśli załamanie pogody byłoby prawdą, to w jaki sposób związane by to było ze zbliżaniem się jakiejś planety? Jeżeli założymy, że to siły elektromagnetyczne rzekomej planety, to widzielibyśmy ogromne zmiany w naszej zorzy polarnej jeszcze zanim zmieniłaby się pogoda. A takich zmian nie widzimy. Jeśli zamiast sił elektromagnetycznych byłyby to siły grawitacyjne, efektów byłoby niezliczenie więcej. Na długo przed zmianą pogody widzielibyśmy zmiany na orbicie Księżyca. Z całą pewnością zmieniłyby się czasy zaćmień. A jak widzieliśmy w ostatnich latach, wszystkie zaćmienia były zgodnie z planem. Wniosek? Pogoda wcale nie jest dziwna. Zmiany klimatu przed i po El Niño były, są i będą, więc twierdzenie pogodowe jest nieprawdziwe. Brązowe karły nie są żadną planetą X. Brązowy karzeł to obiekt, który jest nieznacznie większy od planety. Obiekt, którego masa jest 0,77 razy większa od masy Słońca i 80 razy większa od masy Jowisza. Nawet jeśli byśmy nazwali Jowisza brązowym karłem, to nadal jest on o wiele za duży, aniżeli Nancy Lider i Malk Hazelwood mówią opisując planetę X. Lider twierdzi, że jest ona 4 razy większa od średnicy Ziemi i posiada około 20 razy większą masę. Hazelwood twierdzi podobnie. Żadne z tych twierdzeń nie opisują brązowego karła. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę stare karły, które są już o wiele ciemniejsze od nowo powstałych, to nadal będzie on bardzo jasnym obiektem, zauważalnym w naszym Układzie Słonecznym, nawet jeśli byłby daleko za Plutonem. Pamiętajmy również, że brązowe karzeł odbija światło słoneczne, będąc jeszcze jaśniejszym niż w rzeczywistości. Więc jeśli planeta X jest rzeczywiście jakimś brązowym karłem, powinniśmy go zauważyć już wiele lat temu. Używając naukowych twierdzeń, aby brzmieć mądrzej, jak zawsze zrobili sobie bardziej pod górkę, robiąc z siebie głupków. Wniosek. Nancy lider i Mark Hazelwood w ogóle nie rozumieją brązowych karłów. A mówiąc, że planeta X jest jednym z nich, nie wiedzą po prostu o czym mówią. Obserwatoria astronomiczne nie są wcale podejrzanie zamykane. Wielu PXP twierdzi, że obserwatoria na całym świecie są w podejrzany sposób zamknięte dla postronnych. Twierdzą oni, że posiadają nawet długą listę takowych obserwatoriów, ale dałbym dużo, aby zobaczyć tę listę. PXP uważają obserwatorium Griffith w Los Angeles za jedno z takich miejsc. Dlaczego zamykają? Bo według PXP ujrzenie planety X nie może przedostać się do opinii publicznej. Jeśli ludzie po stronie zobaczyliby przez potężne teleskopy planetę X, wywołałoby to panikę. Dlatego rządy zamykają obserwatoria. Ale to w ogóle nie ma sensu. Po pierwsze, planeta X, jeśli w ogóle by istniała, byłaby bardzo jasnym obiektem. Jeśli wierzyć Nancy Leader, Planeta X powinna być na tyle jasna, że bez problemu byłaby widoczna gołym okiem. Mark Hazelwood twierdzi, że nadal jest dosyć daleko, ale nawet w takim przypadku byłaby łatwo namierzona nawet przez amatorski sprzęt. Więc spisek rządowy w postaci zamykania publicznych obserwatoriów nie ma w ogóle sensu. Co więcej, aby utrzymać to wszystko w tajemnicy, trzeba by było pozamykać wszystkie teleskopy, do których mają dostęp postronni ludzie. Każde jedno obserwatorium a jednak nadal są setki obserwatoriów wciąż otwartych dla ludzi. Sam miałem dostęp do teleskopów w Obserwatorium Billera Fort Lauderdale, kiedy to urządzono publiczną noc. Centrum Kosmosu i Nauki w Oakland w Kalifornii też ma kilka teleskopów udostępnionych dla amatorów. Lista ciągnie się długa na setki pozycji, na której widnieje mnóstwo obserwatoriów, które nie tylko są otwarte, ale wciąż pokazują nocne niebo dla publiki. Oczekuję, że PXP będą twierdzić, że obserwatoria pozostają otwarte, owszem, ale nie pokazują one tego kawałka nieba, na którym można zobaczyć planetę X. Ale w takim bądź razie po co zamykać jakiekolwiek? Po raz kolejny to nie ma najmniejszego sensu. Mogą też twierdzić, że tylko te obserwatoria, które mają potężne teleskopy zostały zamknięte. Ale to nieprawda. Mnóstwo z tych wciąż otwartych posiada ogromne teleskopy. Wniosek? Rzeczywiście obserwatoria są zamykane, ale tylko na czas renowacji. Wiele obserwatoriów z publicznym dostępem i mocnymi teleskopami pozostaje otwartych, więc nie ma żadnego rządowego spisku, aby zamykać obserwatoria w celu uniknięcia zobaczenia planety X przez postronnych ludzi. Nie jestem agentem rządowym. Wielu, którzy nie potrafili przebić się przez moje argumenty twierdzi, że jestem opłacanym przez NASA, NSA czy CIA agentem, którego praca polega na dezinformacji. James McKenney skłamał kiedyś w radiu twierdząc, że mam willę i luksusowe biuro. Nie mogłem przestać się śmiać, kiedy usłyszałem to po raz pierwszy. Siedziałem w swoim luksusowym biurze o wymiarach 3 na 4 metry, które dzielę ze swoim współpracownikiem. Było tak zagracone, że nie byliśmy w stanie jednocześnie cofnąć swoich krzeseł, żeby odsunąć się od biurka. Oskarżanie, że jestem jakimś nawiedzonym agentem jest idiotyczne. Pomyślcie o tym. Jestem profesjonalnym astronomem, którego historię możecie prześledzić w każdej chwili. Mogę poszczycić się paroma dosyć dobrymi wynikami. Napisałem ponad tuzin artykułów naukowych. Jak myślicie? Jak dużo pieniędzy mógłbym zarobić, gdybym rozpoczął jakiś kult związany z planetą X? Równie dobrze mógłbym napisać książkę. Albo występować w telewizji. Fox TV zapłaciłoby tyle, ile bym chciał. Więc jeśli myślicie, że rząd zapłaciłby mi więcej niż Fox TV, to jesteście poza wszelką logiką. Jak na ironię, w rzeczywistości wszyscy PXP są znanymi kłamcami i oszustami. Mimo, że nie mają żadnych dowodów na to, że jestem agentem rządowym, nadal mnie tak nazywają, pomimo iż wiedzą, że kłamią i wprowadzają ludzi w błąd. Mogą wierzyć, że to prawda, ale nie mają na to żadnych dowodów i mieć nie będą. Hazelwood twierdzi przy każdej okazji, że specjalnie z nim walczę, bo on jest blisko uzyskania prawdy. To jest naprawdę głupie oświadczenie. Wyobraźcie sobie, że ktoś pod waszym adresem rzuca oskarżenia i obraża was na środku ulicy. Nie zdenerwowałoby was, gdyby ktoś w ten sposób zaatakował kogoś, kogo kochacie, bez żadnej jasnej przyczyny oskarżając, nie posiadając przy tym żadnych dowodów i mądrych argumentów. Tak samo jak stwierdzenie, że jestem oszustem. Głupota. Mam przecież mnóstwo dowodów na to, że to, co mówię, jest prawdą i pokazuje, gdzie dokładnie lider i inni się mylą. Wszystko, co mogą zrobić przeciwko mnie i moim argumentom, jest płakanie, że jestem jakimś rządowym agentem, bez żadnych dowodów. Więc zgadzacie się z kimś, kto ma mnóstwo dowodów na potwierdzenie swoich teorii, czy z kimś, kto nie ma ich w ogóle? Wniosek. Nie ma żadnych dowodów na to, że jestem kimś innym niż w rzeczywistości twierdzę. Jestem profesjonalnym astronomem, który kocha astronomię i nie znosi słuchać kłamstw na temat planety X. Oszczercy, którzy występują przeciwko mnie, nie mają żadnych dowodów na potwierdzenie swoich słów o istnieniu planety X. Wniosek ogólny. Planeta X nie istnieje i nie jesteśmy w żaden sposób zagrożeni olbrzymią planetą lecącą w stronę Ziemi. Lider, Hazelwood i inni z tej grupy się mylą. Mogą kłamać celowo lub być niespełna rozumu i nie mający kontaktu z rzeczywistością, ale w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia. Nadal są w błędzie. Phil Pled, Tłumaczenie i opracowanie Spooky Fox. Świat się nie kończy. Zależnie od tego, kiedy słuchasz tej audycji, koniec przyjdzie jutro o 6.00 po południu czasu amerykańskiego lub ten czas już przeminął i nic się nie wydarzyło. Dajmy na to. Teraz zapewne myślisz sobie. Cóż, oczywiście nic się nie stało. Świat skończy się w grudniu 2012 roku. Istnieje jednak pewien szczegół dotyczący owego końca. Nie wiemy... I nigdy się nie dowiemy, kiedy to nastąpi. A najlepszym przypuszczeniem jest prawdopodobnie to, że nastąpi to za miliony lat, gdy nasze Słońce eksploduje. Dlaczego więc jesteśmy tak zdeterminowani, by określić, kiedy nadejdzie koniec czasów? Dlaczego tak wielu ludzi dochodzi do wniosku, że coś się stanie? Spójrzmy najpierw na historię końca świata. Koniec świata lub też strach przed nim przypuszczalnie narodził się w tekstach religijnych. Koniec świata można znaleźć praktycznie w każdej religii. Chrześcijanie wierzą w powtórne przyjście Jezusa i koniec czasów. Protestanci wierzą we w wstąpienia. Przywódcy mormonów twierdzą, że zbliżamy się do końca naszego czasu. Świadkowie Jehowy głoszą, że zobaczymy nie koniec świata, ale tego w jaki sposób on funkcjonuje. W islamie odnajdujemy ślady dnia sądu ostatecznego. Hindusi głoszą, że świat obróci się w chaos. Grecy mieli zdetronizowanego Zeusa. Żydzi, katolicy, prawie wszystkie religie posiadają jakiś element odnoszący się do końca świata. I każda z tych religii posiada znaki, które można interpretować różnie, zależnie od tego, kto jaką religię wyznaje. Znaki, które mogą oznaczać, że koniec już nastąpił, jak te głoszone przez wyznawców preteryzmu, którzy wierzą, że czasy ostateczne nadeszły w roku 70. przed naszą erą, gdy Rzymianie zburzyli świątynię żydowską. Czasy ostateczne tak naprawdę zaczęły się około roku 500. przed naszą erą, wraz z Zaratusztrianizmem, który mówił o czasie podobnym do tego w tekstach żydowskich, chrześcijańskich i muzułmańskich. Na koniec świata czekamy już więc od tysięcy lat. Bierzemy liczby z Biblii i innych tekstów, robimy obliczenia i oto mamy datę końca świata. Czyż nie tak? Źle. Skąd więc tylu ludzi może być pewnych nadchodzącego wkrótce zniweczenia? Wpływ mediów Spójrzmy teraz na obraz Johna Martina, The Great Day of His Wrath, Wielki Dzień Jego Gniewu. To dzieło z 1853 roku, ukazujące koniec świata za sprawą wydarzeń naturalnych. Jest to też jedno z pierwszych mediów ukazujących czasy ostateczne. Następnie mamy Doomsday, dzień zakłady Warwicka-Deepinga z 1927 roku. Do tego masę filmów pokazujących koniec świata. I czyż zapomniałem wspomnieć o powstających w XX wieku mediach, ukazujących problemy świata w sposób bardziej czytelny i łatwy w odbiorze? Wojny światowe ukazywane w teatrach, następnie telewizja w Twoim salonie, jak mógłbyś nie dojść do wniosku, że nie mieliśmy umrzeć? Szczególnie uwzględniając strach przed tym, że Związek Radziecki zaatakuje nas bronią atomową. Ale jest ok, ukrywanie się między czterema ścianami uchroni Cię przed tym całym promieniowaniem. Trwało to do lat osiemdziesiątych. A czym musimy się martwić teraz? Jeśli sprawdzasz wiadomości lub wchodzisz do internetu, zobaczysz, że wszędzie mamy jakiś kryzys. Tu wysokie ceny ropy, tu następnego dnia wybucha wojna, rewolucja w jakimś innym kraju. Wydaje się też, że w Twoim najbliższym sąsiedztwie ktoś ginie przez coś co kilka godzin, albo strach przed groźną pogodą trzyma nas w pogotowiu. Zostaliśmy wrzuceni do świata, w którym obawiamy się ptaków spadających z nieba, globalnego ocieplenia szaleńczo podnoszącego temperaturę i tego sympatycznego młodego człowieka, który idąc ulicą odwraca się i wbija nam nóż, który dostał od jakiegoś ćpuna. Dodaj do tego sieci telewizyjne, które muszą mieć o czym robić programy. Miliony ludzi oglądających ujawniane proroctwa. I już tylko czekasz na czasy ostateczne. Wszyscy wiemy, że w Ziemię uderzy kometa albo że sztuczna inteligencja przejmie nas i zniszczy lub że znikąd pojawi się jakaś choroba i wszystkich nas zabije. Siedziałem przez tydzień obok osoby chorej na świńską grypę i nigdy się nie zaraziłem. Albo że superwulkan, megatsunami lub ogromne trzęsienie Ziemi zniszczy wszystko. A może po prostu będziemy mieli ogromny kryzys ekonomiczny z powodu nieurodzaju. Nasza populacja za bardzo się rozrośnie, antybiotyki przestaną działać, albo wielki zderzacz hadronów wytworzy czarną dziurę i wszyscy zostaniemy do niej wessani. Zapomnijmy o filmie zatytułowanym 2012 i o tym, że wokalista RNV Jay Sean, napisał piosenkę o tym, że rok 2012 będzie końcem jego miłości do Ciebie, dziewczyny, czy coś podobnego. Mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia z mediami, które umieściły koniec czasów w naszych umysłach i mają nas od lat. Cyfry? Kto potrzebuje cyfr? Okej, okay, mamy więc wszystkie te rzeczy, które mówią nam, że to koniec. Ale co z proroctwami, które się sprawdzają? Mamy wszystkie te cyfry, które przecież coś znaczą. Zgadnij co? One nie znaczą tyle co nic. Ta cała gra z cyframi jest tak przesądna, jak przechodzenie pod drabiną lub otwieranie parasola do wewnątrz. Możemy dokonać tych wszystkich obliczeń używając cyfr zawartych w księgach. Tylko po co? Połączę wszystkie te cyfry aż do piątki, aby sprawdzić. Jedynka. Do góry nogami wygląda jak J. 10 litera alfabetu jest podzielna przez 5. 2. Obróć ją kilka razy. Masz 5. Trójka. Odwróć ją poziomą, a otrzymasz literę E, która jest piątą literą w alfabecie. Czwórka. Z ilu części składa się czwórka? Pięć części. Całkowicie oddzielonych. Piątka? Wiadomo. Szóstka? Obrócona daje dziewięć, więc ignorujemy ją, aż dojdziemy do tej cyfry. Siódemka. Siódemka to T i T. Cóż, dwudziesta litera w alfabecie, podzielna przez 5. Ósemka zupełnie wygląda jak b, druga litera. A jak działa dwójka, to już wiemy. Dziewiątka. Musimy przerobić dziewiątkę na co? Na 5. Bum, zrobione. Każda cyfra połączona została z piątką. A jeśli potrzebujesz 0, mamy o. Jest to 14. litera alfabetu. A 1 plus 4 daje 5. Od tego momentu po prostu dodajesz do siebie cyfry, aż osiągniesz liczbę jednocyfrową i postępujesz zgodnie z tą mapą. Tak więc z całą pewnością to oznacza, że świat skończy się 5 maja 2005 roku. O nie! Zapominamy jednak o pewnym ważnym czynniku dotyczącym kalendarzy, dat i cyfr. One wszystkie są względne. Od tysięcy lat używaliśmy różnych kalendarzy, by określić daty. Obecnie używamy kalendarza gregoriańskiego, wcześniej jednak używaliśmy juliańskiego. Niektórzy ludzie używają kalendarza hinduskiego lub hebrajskiego. W tym kalendarzu mamy obecnie rok 5771. Jak więc możemy przewidzieć te daty przy pomocy matematyki? Nie możemy. Wiem o czym teraz myślisz, ale 21 maja został całkowicie przepowiedziany, a w 2012 kończy się kalendarz. Złe wnioski z jeszcze gorszych argumentów. Zajmijmy się teraz rokiem 2012 i całą sprawą kalendarza Majów. Argument w uproszczeniu mówi. Majowie stworzyli kalendarz trwający do grudnia 2012 roku, co oznacza, że wierzyli, że wtedy nastąpi koniec świata. A ponieważ tak bardzo wybiegali w przyszłość, musieli mieć rację. Źle. Po pierwsze, czy którykolwiek z Majów wyszedł i powiedział – och, to koniec świata, ostatni dzień, po nim wszyscy umrzemy. Nie ponieważ oni sami zostali zabici, nim otrzymali ku temu szansę. Więc tak po prostu przyjmujemy. Oczywiście. Prawdopodobnie pojawi się pytanie. Dlaczego taka data? Wyobraź to sobie w taki sposób. Tworzysz kalendarz, aby w przyszłości zaplanować żniwa. Tworzysz kalendarz ponownie, raz po raz i uczysz innych tego samego. Dochodzisz do tego feralnego dnia w grudniu 2012. Kalendarza gregoriańskiego Oczywiście. Nagle ktoś przychodzi i zabija Ciebie i wszystkich, których nauczyłeś robić kalendarz. Przypuśćmy, że to znaczy, że coś ważnego wydarzy się w dniu, do którego dotarłeś, prawda? A może po prostu nie skończyłeś? Och, przykro mi. Czy chciałeś kontynuować i tworzyć kolejne kalendarze? Szkoda, ale jesteś martwy. A to, że ktoś wychodzi do przodu, poza swój czas, nie oznacza wcale, że we wszystkich sprawach ma rację. Gdybyś przeczytał, że ktoś, powiedzmy Beethoven, powiedział, że pewnego dnia nastąpi koniec świata, uwierzyłbyś? Nie, ale przecież on tak dalece wybiegał w przyszłość. Powodem, dla którego na Majów spadają te wszystkie reprymendy, jest to, że rdzenną amerykańską kulturę otacza ogromna zasłona mistycyzmu, zaś samych Majów, którzy zostali tak szybko wybici, otacza wiele pytań. Z tak wieloma pytaniami dochodzimy do wniosków, nie otrzymując tak naprawdę żadnych wiarygodnych informacji. A co z proroctwami? Właśnie, gdybyśmy wierzyli każdej osobie podającej się za proroka, prawdopodobnie uwierzylibyśmy również w UFO chowające się za kometą Haleja. Może też uwierzylibyśmy Centro, organizacji religijnej, która głosiła, że świat skończy się w 1998 roku, lub też Edgarowi Case'owi, który przepowiedział przesunięcie biegunów, niszczycielskie w skutkach, w tym samym roku. A może uwierzylibyśmy domowi Jahwe, ruchowi religijnemu, który wyznawał to samo i głosił, że ludzie w większości wyginą w 2001 roku w wyniku wojny atomowej. Wciąż planuję, że będę posiadał samochód z bakiem pełnym benzyny, kij bejsbolowy i wszystko inne, co może mi się przydać, gdyby w niedzielę nastąpił atak zombie. I wiesz, jeśli Jezus powróci, być może powiem mu Hej Jezu, mam koszulkę z napisem, że jestem z Twojej paczki, znasz mnie stary. Mam nadzieję, że będzie miał dobre poczucie humoru. James Cabard, unexplainedmysteries.com Tłumaczenie i opracowanie Ivelios Jak się przygotować na koniec świata? To, w jaki sposób powinniśmy się przygotować na koniec świata, o ile oczywiście taki kiedyś nastąpi? W dużej mierze zależy od tego, jaki jest nasz sposób myślenia i postępowania. Jeśli jesteśmy ludźmi głęboko wierzącymi i religijnymi, przygotowujemy się duchowo na spotkanie z Bogiem. Osoby wierzące w apokalipsę historyczną z kolei będą próbowały możliwie jak najlepiej zabezpieczyć swój byt. Wiemy już, że niektórzy, szczególnie w państwach zachodnich, zaczęli budować umocnienia wokół swoich domostw, czy też wręcz budować bunkry dla siebie i swoich najbliższych. Najsensowniejsze wydaje się coś, o czym już wspomnieliśmy w dzisiejszej audycji i co niektórzy znawcy tematu nazywają Goldilockowską teorią historii. Opisał ją historyk Arnold Toynbee w swojej pracy pod tytułem Study of History. Jeśli staniecie twarzą w twarz z wyzwaniem, to zbyt wiele. Cywilizacja upada. Jeśli wyzwanie nie jest wystarczająco duże, wówczas cywilizacja przechodzi przez nie ze zbyt wielką łatwością, staje się dekadencka i również upada.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 Radio Paranormalium to radio internetowe nadające audycje o tematyce paranormalnej, ezoterycznej i konspiracyjnej. Słuchaj nas na www.radioparanormalium.pl. Tam znajdziesz również nasze archiwum audycji. Radio Paranormalium na Facebooku. Facebook.com ukośnik Radio Paranormalium Polecajcie nasze radio swoim znajomym. Polecajcie nas gdzie się da, na forach, na profilach, gdziekolwiek. Niech społeczeństwo zrozumie, że UFO zjawiska paranormalne, esoteryka i podobne dziedziny nie są tylko tematem do żartów, ale też wartą zainteresowania dziedziną o najszerszych horyzontach poznawczych facebook.com ukośnik radio paranormalium Była to audycja przygotowana przez redakcję portalu Paranormalium. Za uwagę dziękują Ivelios i Hubert Chłopicki.